Przypomnijmy, że na Węgrzech, skąd udało się przepędzić podstępny zakon krzyżacki, napisano w owym czasie, iż krzyżacy zapłacili gospodarzowi kraju czyli Węgier, za jego dobrodziejstwa tak, jak pożerający płomień w piersi, jak mysz w spichlerzu, jak żmija za pazuchą. Czy to też jest polską czarną legendą? Obiektywny niemiecki autor Wolfgang Plat bez ogródek pisze o podjętej przez Krzyżaków próbie grabieży części ziem państwa węgierskiego porucznik. Platt Polen. ich Teder Deutsch 1980. To też pewno, czarna legenda. Przypomnijmy, że na dokonaną przez Krzyżaków w Gdańsku rzeź z oburzeniem zareagował sam papież Klemens V. Polecając sprawę rzezi arcybiskupowi z Bremy i kanonikowi z Ravenny papież Klemens V pisał do nich, iż według doniesień, które otrzymał, krzyżacy w mieście Gdańsku więcej niż 10 tysięcy ludzi orężem pobili, dzieciom w kołyskach kwilącym śmierci zadawali, którym by i nieprzyjaciel wiary świętej był przepuścił. Przypomnijmy, że krzyżacki kronikarz opisując wyprawę krzyżaków w 1322 roku pisał o działaniach jej uczestników, grabieżą i pożogą zburzyli grud i inne osady. Tak zaś nawiedzili okolicę całą, że ani małe dziecko w niej nie zostało. Jest większą zasługą zabić Polaków niż pogan reprezentujący stanowisko krzyżackie przeciw Polsce na rozpoczętym w 1414 roku. Co soborze w Konstancji niemiecki dominikanin Johannes Falkenberg dał wyraźnie do zrozumienia, jaki los krzyżacy pragnęliby zgotować Polakom. W łacińskiej ulotce satira Falkenberg pisał bez ogródek, jest większą zasługą zabić Polaków i ich króla niż pogan. Świeccy książęta zasługują na Królestwo Niebieskie, jeśli podejmą wojny dla zabicia Polaków i ich króla. Zapowietrzona zbiorowość polska pestifera universitas polonorum, której głową jest jak jest cała szkodliwa, jest to ta i dlatego świeccy książęta mają obowiązek wytępić ekstinguerę, wszystkich Polaków, powiesić na szubienicach ich książąt i całą ich szlachtę. Na szczęście słynny polski uczony, rektor krakowskiego Uniwersytetu Paweł Włodkowicz. Z powodzeniem rozprawił się w Konstancji z eksterminacyjnymi teoriami prokrzyżackiego dominikanina. Dzięki argumentacji Polaków z Włodkowiczem na czele Sobór w Konstancji uroczyście potępił poglądy Falkenberga, doszło nawet do jego uwięzienia. Jeśli dochodziło do tego, że nawet papież Jan XXII rzucił klątwę na zakon w 1328 roku, jeśli słynna szwedzka święta, święty. Bergida, w oburzeniu na krzyżackie zbrodnie stwierdziła, powołując się na objawienie Syna Bożego, który mówiąc o zakonie teutońskim, odezwał się do niej tymi słowy, pszczołami użyteczności mieli byciowi krzyżacy, których postawiłem na straży u granicy ziem chrześcijańskich. Ale oto powstali przeciwko mnie. Bo nie dbają o duszę, nie litują się ciał tego ludu pruskiego, który z błędu nawrócił się ku wierze katolickiej i ku mnie. Gnębią go pracą niewolniczą. A jeżeli wojnę toczą, tedy czynią to jedynie ku powiększeniu swej pychy i szerszemu rozpostarciu chciwości. Dlatego przyjdzie czas, kiedy będą wyłamane im zęby i będzie ucięta im ręka prawa, i prawa noga im ochromieje, aby żyli i uznali występki swoje. Zaiste, wielce przebiegli musieli być średniowieczni Polacy. Jeżeli nawet szwedzką świętą, święty. Brygidę, zarazili swoją czarną legendą, o krzyżakach. Niebywałe rozmiary okrucieństwa krzyżaków wobec swych poddanych były piętnowane przez niektórych autorów niemieckich. Na przykład. W 1797 roku niemiecki historyk królewiecki Ludwig von Baczko pisał, że podziw dla budowli zamków krzyżackich uznawcy pruskiej historii znika, gdy przypomni on sobie że te bryły skalne spietrzali nieszczęśliwi niewolnicy. Inny autor niemiecki, Heinrich Luden, pisał w 1822 roku w swej powszechnie znanej wówczas historii świata o krzyżackiej dumie, uporze i pogardzie dla człowieka. Znowu, czarna legenda. Wspomniany już autor niemiecki Wolfgang Platt pisał w swej książce o agresywnym zakonie krzyżackim, że program tego zakonu wyraźnie nakierowany był przeciwko istnieniu Polski. To właśnie było źródłem konfliktu. Przypomnijmy tu, że niemieckie mieszczaństwo i szlachta Prus w końcu tak mieli dość rządów grabieżczych krzyżaków, którzy wszystkie dobra chcieli zagarnąć tylko dla siebie, że z całego serca optowali za wejściem podbitych przez krzyżaków ziem pod polskie władanie. Później zaś, jak pisał Wolfgang Plat, pruskie stany stały wiernie przy Polskiej Republice Szlacheckiej, ponieważ wiedziały, tak długo, jak długo pozostaniemy przy Polsce, będziemy wolni. To nie tylko Polacy głosili, czarną legendę, krzyżaków. Mieli ich prawdziwie dość także ich wszyscy niemieccy poddani, ograbiani przez nich i uciskani na każdym kroku. Dlatego właśnie doszło do tego, co opisał z goryczą krzyżacki kronikarz Jan Neswone Pusile Jan Lindenblatt, iż, wówczas wszystka szlachta i gmin i mieszczanie powstali na panów swoich, sprzeniewierzyli się im podobnież biskupi, prałaci, zakonnicy, zakonnice i ludzie wszelkiego stanu, którzy wszyscy przeszli na stronę króla polskiego i wzięli go sobie za pana. I stała się tak wielka zdrada w państwie zakonnym i tak nagła zmiana serc całych Prusiech, jakiej nie było jeszcze przypadku w żadnym kraju. Nieprzypadkowo do rzekomo oczernianych przez polską czarną legendę, krzyżaków tak chętnie i często nawiązywali maziści na czele z osławionym rasistą Alfredem Rosenbergiem. Ten ostatni wielokrotnie próbował przedstawić krzyżaków jako średniowiecznego prekursora nazistów, przerzucając pomost między krzyżacką przeszłością a narodowo-socjalistyczną teraźniejszością, przypisując Hermanowi Wonsal za wielki mistrz krzyżacki z początków XIII wieku, motyw walki o przestrzeń życiową. Nie było rzezi Gdańska? Polskie pułki księgarskie zalewane są wciąż różnego typu próbami wybielania krzyżaków. W pierwszym odcinku mego cyklu o Czarnej Legendzie Dziejów Polski pisałem o wybielaniu Krzyżaków jako cywilizatorów przez Janusza A. Majcherka i o podobnych dokonaniach Jastruna w Republice oraz w wydanej w 1996 roku książce Zofii Kowalskiej Krzyżacy w Innym Świetle. Chciałbym teraz przypomnieć jeszcze parę innych drastycznych przykładów tego typu wybielania Krzyżaków. W 1999 roku na rynku wydawniczym pojawiła się książka mało znanego autora Pawła Pizuńskiego Krzyżacy ota do Z. Leksykon, szumnie reklamowana przez publikujące ją wydawnictwo jako pierwszy w Polsce leksykon poświęcony krzyżakom. Niestety nie tylko autor tej książki jest mało znany, ale wyraźnie i jemu mało znane są prawdziwe dzieje krzyżackie, o czym świadczą zarówno rozliczne ważne pominięcia. Jaki daleki od rzetelności naukowej sposób przedstawienia dziejów krzyżaków. Autor przypuszczalnie główne źródła swej, wiedzy, o krzyżakach czerpał od niemieckich autorów. Dowodzi tego bardzo częste niestosowanie nawet w tym pierwszym w Polsce leksykonie poświęconym krzyżakom podstawowych pojęć, przyjętych przez polską historiografię w odniesieniu do tej problematyki. Próżno szukałem w książce Pizuńskiego na przykład. Hasła Hołd Pruski Autor pewnie uznał za niepoprawne politycznie przypominanie tego typu nieprzyjemnych dla Niemców wspomnień historycznych. Przy Haśle, Gdańsk, zabrakło w ogóle choćby słowa o osławionej rzezi gdańskiej z 1308 roku, kiedy Krzyżacy okrutnie wymordowali ponad 10 tysięcy osób, większość ówczesnych mieszkańców miasta. W książce, która zawiera 150 biogramów postaci, które wywarły największy wpływ na dzieje zakonu, Zabrakło biobramu węgierskiego króla Andrzeja II, który, poznawszy się na wiarołamstwie krzyżaków, siłą przepędził ich z Węgier. Zapomniano, o towarzystwie jaszczurczym zabrakło w Leksykonie dziejów krzyżaków tak podstawowego pojęcia, jak Towarzystwo Jaszczurcze, nazwa utworzonego w 1397 roku tajnego Związku Szlachty Hełmińskiej. Mającego ją bronić przed uciskiem krzyżackim związek ten stał się później podstawą słynnego Związku Pruskiego, utworzonego w 1440 roku. Pisząc o warszawskim procesie przeciw krzyżakom w 1339 roku Pizuński pomija tak podstawowe sprawy, jak konkretne, udowodnione w czasie procesu zarzuty, oskarżające krzyżaków o spalenie kościołów w Nakle, Warcie, Szatku, Bełdrzychowie. Koninie, Słupiach, Pobiedziskach i Karczewie oraz Kościoła Franciszkanów w Pyzdrach.